Program Drugi Polskiego Radia jest 20. Za konsoletą dwójki nadal Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonem Joanna Grotkowska. Dobry wieczór. Dziś mam dla Państwa koncert BBC Scottish Symphony Orchestra, kończący sezon 2024 25 Pięknym wyobrażeniem majestatycznie wzbijających się do lotu łabędzi. Ta scena była bowiem inspiracją dla największego fińskiego kompozytora Jana Sibeliusa w przejmującym i napełniającym nadzieją temacie, który wieńczy jego piątą symfonię, zamykającą program dzisiejszego koncertu. Sibelius zobaczył ponoć kiedyś stado kilkunastu łabędzi wznoszące się jednocześnie do lotu i poczuł jak jego wyobraźnia unosi się razem z tymi przepięknymi ptakami. Temat finału to więc muzyka zdumiewająca, a jednocześnie oczywista jak sama natura. To też piękna imitacja muzyczna ruchu wielkich łabędzich skrzydeł. Te grzmiące dźwięki rogów w tym właśnie temacie to przejmujący sposób na zakończenie sezonu. Naturalnym było więc zaproszenie przez dyrygenta Ryana Wiggleswortha, Waltornisty Stefana Dora, legendy wśród wirtuozów tego instrumentu do wykonania partii solowej w kolejnym skandynawskim arcydziele, żartobliwym i bardzo oryginalnym koncercie, który to współpracujący z orkiestrą Hans Abrahamsen napisał specjalnie dla Stefana Dora właśnie. Z kolei Ludwig van Beethoven w pierwszej symfonii Cedur i uwerturze imieninowej spaja program w całość z dowcipem, przepychem i niepohamowaną siłą żywotną. Tego można się dziś spodziewać w Filharmonii Dwójki, a zaczynamy od pierwszej symfonii C-dur op. 21 Ludwiga van Beethovena ukończonej w 1800 roku z dedykacją dla barona van Switena, która swoje prawykonanie miała w Wiedniu, w Burgtheater 21 maja 1800 roku. Została zadedykowana baronowi Switenowi no... I jest to jeszcze z jednej strony konwen konwencjonalna symfonia, składa się z czterech części. Części pierwsza i czwarta poprzedzone są wolnymi wstępami. Wyraźne są tu wpływy symfonii 97 Haydna, czy symfonii Jowiszowej Mozarta, ale jednocześnie jest to już zapowiedź nowatorskiego stylu Beethovenowskiego. Wprowadza ta symfonia innowacje zwiastujące już romantyzm, nietypowe akcenty, śmiałe wykorzystanie instrumentów dętych, drewnianych, no a część trzecia mimo nazwy menuet brzmi zdecydowanie jak skerco. To właśnie dzieło, pierwsza symfonia ugruntowała pozycję Beethovena jako wiodącego kompozytora w Wiedniu na początku XIX wieku. Oto więc pierwsza symfonia C-dur opus 21, Beethovena gra BBC Scottish Symphony Orchestra, dyryguje Ryan Wigglesworth. BBC Scottish Symphony Orchestra pod dyrekcją Ryana Wiggleswortha tak właśnie rozpoczęła swój koncert w Glasgow 22 maja. 2025 roku pierwszą symfonią C-dur, opus 21 Ludwiga van Beethovena, ukończoną w 1800 roku, symbolicznie zamykającą wiek Osiemnasty i otwierającą muzykę ku Nowemu stuleciu i nowemu stylowi. Przed nami teraz utwór koncertujący, w którym wystąpi w którym wystąpi znakomity solista Stefan Dor, powszechnie uważany za ikonę wykonawstwa gry na waltorni, jeden z czołowych waltornistów świata ceniony zarówno jako solista, kameralista, jest też pierwszym waltornistą berlińskich filharmoników, z którymi współpracuje zresztą już od bardzo dawna, bo od 1993 roku. Chwalony jest zarówno za potężny dźwięk swojego instrumentu, jak i zapierające dech w piersiach delikatne piano, które brzmi jakby z oddali. Urzeka publiczność tych najbardziej prestiżowych sal koncertowych, Świata niezależnie od tego, czy wykonuje repertuar klasyczny, czy współczesne kompozycje, często napisane specjalnie z myślą o nim. Interpretacje Dora są uznawane za istotne i wzorcowe. A pisali dla niego Esa Pekka Salonen, Stein Roloff, ale także Wolfgang Rim czy Jörg Widman, a również Hans Abrahamsen, który napisał pisał dla niego swój koncert na róg i Orkiestrę w latach 2018-2019 na zamówienie Stiftung Berliner Philharmoniker i współzamówienie kilku orkiestr światowych NHK Symphony Orchestra, Seattle Symphony i Auckland Philharmonia Orchestra. Światowe prawykonanie koncertu na Ruch odbyło się w Filharmonii Berlińskiej. W styczniu 2020 roku grała oczywiście Orkiestra Filharmonii Berlińskiej i jej pierwszy waltornista Stefan Dor, a dyrygował Paweł Jarvi. Abrahamsen tym koncertem stale nas zaskakuje. Nic tutaj nie zachowuje się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, a więc jest to koncert zupełnie niekonwencjonalny, bardzo oryginalny. Struktura części zwykle szybka, wolna, szybka. Tu jest to część wolna, druga część wolna, a potem krótka, ale za to bardzo szybka. Instrumentacja też jest niezwykle ciekawa. Mamy także wrażenie, że te struktury ściśle zakomponowane sąsiadują jakby ze swobodną improwizacją i być może że. Rzeczywiście tak jest być może ta partia e, waltorni napisana dla znakomitego waltornisty e, Stefana Dora i jest otwarta na tyle, żeby on mu pokazać swoje wszechstronne możliwości. Oto zatem koncert na róg i orkiestra Hansa Abrahamsena grają Stefan Dor i BBC Scottish Symphony Orchestra pod dyrekcją wiggles Wiggleswortha. Koncert na Róg i Orkiestrę Hansa Abrahamsena. W wykonaniu solisty wieczoru Stefana Dora i BBC Scottish Symphony Orchestra pod dyrekcją Ryana Wiggleswortha. Przypomnę, że słuchamy dziś koncertu, który orkiestra szkocka dała w Glasgow 22 maja ubiegłego roku. No a solistą był właśnie ten niemiecki znakomity wirtuoz Waltorni w, Altorni, w tak zupełnie niekonwencjonalnym koncercie na róg i orkiestrach, gdzie właściwie każdy element jest inny niż w innych koncertach. No a przed nami teraz ponownie Beethoven, słuchaliśmy na początku jego pierwszej symfonii Cedur, a teraz uwertura imieninowa op. 115 Ludwiga van Beethovena, Zurnamensfeier imieninowa, bo pisana na imieniny cesarza Franciszka. W 1815 roku, a dedykacja była kierowana do księcia Antoniego Radziwiła, miłośnika sztuki. Tytuł nawiązuje także do święta świętego Franciszka z Asyżu, dnia imienin cesarza austriackiego Franciszka I. Beethoven spieszył się, aby ukończyć tę uwerturę dokładnie na ten dzień, ale ostatecznie nie udało mu się tego zrobić, dlatego czekał z realizacją do następnego roku. Uwertura jest zwykle wymieniana jako opus 115, Chociaż powstała z pomysłów, nad którymi Beethoven pracował już od 1810 roku. Niewiele orkiestr gra dziś ten utwór regularnie. Przed Państwem BBC Scottish Symphony Orchestra, prowadzona przez Rajana Wiggleswortha, w uwerturze imieninowej op. 115 Ludwiga van Beethovena. BBC Scottish Symphony Orchestra pod dyrekcją Ryana Wiggleswortha wykonała uwerturę imieninową opół 115 Ludwiga van Beethovena. Niejako jako taki krótki wstęp do monumentalnego i pięknego dzieła, które zakończy koncert orkiestry, który odbył się w Glasgow 22 maja ubiegłego roku, a będzie to Piąta symfonia Esdur, op. 82 Jana Sibeliusa. <śmiech> zamówiona przez rząd fiński, który złożył takie właśnie kompozytorskie zamówienie Sibeliusowi na napisanie symfonii na okoliczność jego 50. urodzin na 8 grudnia 1915 roku, która to data została ogłoszona świętem narodowym. Dzieło z ostatniego okresu twórczości Sibelius.